Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko co myrocznie, straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 27 kwietnia 2024 roku. Słuchacie właśnie 496 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami trzymający strzelbę kaliber 12 przy skroni Szymon szymaś To ja, witam serdecznie. Ostatnio omawiamy w Nekro sporo filmów i pojedyncze komiksy, dlatego dziś postanowiłem Wam opowiedzieć o grze. O grze Backshot Roulette, o bardzo prostej i krótkiej grze Majka Klubniki, wydanej przez Critical Reflex, która stała się pewnego rodzaju fenomenem. Gra zadebiutowała na Itch.io w styczniu tego roku, a następnie pojawiła się na Steamie 4 kwietnia, 4-4, i niecałe dwa tygodnie później, to jest 17 kwietnia, twórca poinformował, że sprzedał ponad milion egzemplarzy tego tytułu na Steamie. Jestem jedną z osób, która Backshot Roulette zakupiła i do tego miliona się zalicza. Miliona kupujących oczywiście. Czym jest tak właściwie ten tytuł? Jest to osadzona w estetyce horroru gra w rosyjską ruletkę. Budzimy się w zapuszczonej publicznej łazience, Ciemno, brudno, brakuje kilku kafelków na podłodze, w podłodze właściwie, na nad walkami po naszej lewej nie ma luster, są tylko jakieś odrapane powierzchnie. Na jednej z nich widnieje gdzawy napis przestraszony. Przy zlewie i na podajniku papierowych ręczników stoją pudełka po lekach, takie duże fiolki, prawdopodobnie na jakieś psychotropy czy coś takiego. Wychodzimy z tej łazienki, znajdujemy się na jakimś podejście pod sufitem klubu na takim przejściu na wysokości. Do naszych uszu dobiega muzyka z dołu, mrugają jakieś światła. W tym wąskim przejściu stoi jedna osoba, opiera się o barierkę i spogląda w dół, nie widzimy jej twarzy. Mijamy ją i wchodzimy do jedynych drzwi przed nami, tak do drzwi na wprost, gdzie widzimy wielki stół, jakieś stare sprzęty elektroniczne oraz po drugiej stronie stołu Krupiera. Krupiera o naprawdę upiornej, nieprzyjemnej twarzy, która przypomina jakąś okrągłą maskę. Z jego otworu gębowego w tej masce wychodzą ostre, nieludzkie zęby. Krupier podaje nam zrzeczenie się praw. Podpisujemy dokument i rozpoczynamy grę. Widzimy, ile mamy życia i ile nabojów jest w grze. Na początku to bodajże są dwa naboje ostre i dwa ślepe. Krupier ładuje je w losowej kolejności i podaje nam shot rana. Bo tutaj bronią nie jest rewolwer, a właśnie strzelba kaliber 12. Możemy wówczas strzelić albo w siebie albo w krupiera. Nabój ostry oczywiście okalecza, to jest zabiega jeden punkt życia, zaś nabój ślepy krzywdy nie czyni. Jeżeli trafimy ślepakiem w siebie, zyskujemy dodatkową kolejkę. Jeżeli zaś strzelimy w krupiera, to nieważne czy trafimy czy nie, on przejmuje broń i podejmuje decyzję o kolejnym strzale. Naszym celem jest przetrwać trzy rundy. W każdej rundzie mamy inną ilość naboi i punktów życia. Zaś wraz z postępami w grze odblokowujemy jeszcze dostęp do przedmiotów, które mogą ułatwić albo nam, albo krupierowi rozgrywkę. <grybka> rozgrywkę i rozgrywkę. <grybka> Gra jest naprawdę prosta, jak słyszycie. Wchodzi dwóch, wychodzi jeden. <grybka> Jeżeli zrozumiemy zasady rozgrywki i będziemy zapamiętywać, ile naboi zostało w magazynku, to przejście tego bazowego scenariusza nie powinno nam zająć więcej niż 30 minut. No chyba, że naprawdę... Będziemy mieli ogromnego pecha albo pomylimy się w liczeniu i nie będziemy ogarniać tak naprawdę ile tych naboi w magazynku się znajduje. Ukończenie trzech rund pozwala nam ukończyć bazowy tryb gry i zobaczyć napisy końcowe, co odblokowuje tryb dodatkowy, tryb podwójna stawka albo nic. I w tym trybie mamy przetrwać jak najwięcej rund pod rząd i co trzy rundy możemy wybrać. Czy chcemy zakończyć rozgrywkę i zachować zarobione dotychczas pieniądze, no bo gramy na pieniądze i w ten sposób możemy wpisać się do tabeli High highscore, czy też chcemy grać dalej podwajając stawkę, ale ryzykując, że jeżeli przegramy, no to skończymy z wynikiem zero. Wysokie wygrane lub przegrane gwarantują odblokowanie osiągnięć na Steam, a poza tym no to jest po prostu taki challenge dla challenge'u, nie, taki endless mode w rosyjskiej ruletce i tak jak już wspomniałem ogromną rolę odgrywa tutaj spamiętanie ile naboi jakiego typu pozostaje w magazynku oczywiście na początku gdy mamy tylko 4 naboje w grze czy czasami mogą być nawet chyba tylko 3 czy 2 to jest to proste tak? no, raczej w głowie możemy to wszystko ogarnąć ale przy 7 czy 8 sprawa się komplikuje dlatego ja osobiście polecam grać z notatnikiem nie pamiętam kiedy ostatni raz notowałem coś na żywo w trakcie gry w grę komputerową no ale teraz tak rzeczywiście było Warto na początku każdej rundy notować, ile, jakiego rodzaju amunicji jest w grze i zaznaczać każdy zużyty nabój, bo sama gra wyświetla nam e, amunicję jedynie przez kilka sekund na początku każdej rundy. Tak naprawdę możecie wtedy, przykładowo zaczyna się runda, nie? No, jest tam jakaś animacja, no i możecie sięgnąć po kubek z herbatą, kawą, e, czy spojrzeć na telefon i już przegapicie tę ważną informację, bez której de facto nie da się wygrać. E, no i dodatkowo to jest tylko te kilka sekund, i potem już nie ma żadnego nie wiem, huba, który nam by to wyświetlał. Potem jesteśmy zdani na siebie. Na to, czy zapamiętaliśmy, czy zanotowaliśmy, czy też nie. Poza tym, żeby móc wygrać, trzeba zrozumieć funkcje przedmiotów poszczególnych. Zwłaszcza w trybie Double or Nothing. Tam odgrywają ogromną rolę i też jest ich całkiem sporo w tej grze. Mamy przedmioty, które podwajają obrażenia od strzału. Przedmioty, które zmieniają ślepy nabój w ostry i na odwrót. Przedmioty leczące, czy pozwalające usunąć jeden nabój z magazynku, czyli no zmniejszyć tę ostateczną ilość naboi i być może ułatwić sobie podjęcie decyzji. Tak? Jeżeli mamy równą ilość i wyrzucimy nabój ostry, no to w tym momencie procentowo jest większa szansa, że kolejny pocisk będzie ślepakiem. No nadal możemy się pomylić, no ale wiecie, no, procenty jednak wtedy tam skłaniają nas ku jakiejś decyzji. Co istotne, te przedmioty losujemy zarówno my, jak i krupier. Losujemy. Może być tak, że przedmioty no, bardzo nam podejdą pod jakąś konkretną strategię, a może być tak, że w ogóle nam nie podpasują, za to krupier uzyska takie przedmioty, które pozwolą nam pozwolą jemu nas szybko wykończyć. No i to jest rosyjska ruletka, nie? więc ten aspekt szczęścia jest... Bardzo, bardzo istotny. Oczywiście można grać strategicznie i czasem gdzieś tam maksymalizować obrażenia, by pozbyć się krupiera. Czasami zaś opłaca się tak naprawdę zakończyć rundę remisem, bo po zużyciu wszystkich naboi aktualnie w grze losuje się nowe przedmioty, które mogą właśnie wtedy przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Albo jest taki moment, kiedy w tym Double or Nothing te przedmioty mogą przejść do następnej rundy, nawet po zakończeniu danej rozgrywki, więc warto wtedy jednak mieć coś dobrego na ręce. Trzeba cały czas liczyć na naboje, ale i tak naprawdę często mimo tej strategii to się sprowadza do szczęścia. To czy wygramy, czy nie. Bo jeżeli mamy dwa punkty życia, a Krupier posiada przedmiot pozwalający podwoić obrażenie, do tego ma przedmiot, który pozwoli mu sprawdzić rodzaj naboju i ewentualnie przedmiot, który pozwala zmienić jego typ, no to wtedy nie ma szans, żeby nas nie trafił za te dwa punkty. Jesteśmy trupem i nic na to nie poradzimy, ale to nadal ma swój urok, nie? No bo to symuluje rzeczywiście bezsens rosyjskiej roletki. To symuluje bez sens, idei gry, w której właśnie de facto większość rozgrywki zależy tylko i wyłącznie od szczęścia lub też pecha. i Krupier jest trudnym przeciwnikiem, ale nie oszukuje. To nie jest tak, że Krupier wie wszystko. Zawsze, gdy przeważa ilość ostrej amunicji, to on strzela do nas, a gdy przeważają ślepaki, strzela w siebie, więc tak naprawdę może mieć pecha i wpakować sobie kulę w łeb, a świadomy gracz może też starać się celowo doprowadzać do sytuacji, gdzie tych ślepaków jest więcej, oddawać wtedy broń Krupierowi, no i jest duża szansa, znaczy duża, no może nie zawsze duża, ale jest szansa, że Krupier sam sobie zada damage. Gra jest przy tym wszystkim świadomie brzydka. W 429 nawiedzonym podcaście omawiałem dla Was grę Growing My Grandpa, grę o hodowaniu dziadka czy znaczy nie do końca dziadka, ale pewne istoty w piwnicy. I zarówno tamten tytuł, jak i ten budują niepokój właśnie przez estetykę brzydoty. Grąc My Grandpa było dodatkowo strasznie bizarne i do pewnego stopnia weirdowe. My tam nie wiedzieliśmy do końca z czym mamy do czynienia i to zagrożenie, które tam w tamtej grze istniało, bo no tam była też pewna fabułka, było dosyć potężne. Nie? To był taki prawie że kosmic horror. Tutaj zaś fabułka jest dużo prostsza, ale no ta estetyka horroru brzydoty jest mocno obecna i zwłaszcza na początku gry robi robotę. Z biegiem czasu oczywiście nam się to wszystko opatrzy i ta oprawa nie będzie już aż tak mroczna jak na samym początku, ale pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo dobre i warto po prostu dać temu tytułowi szansę dla tego właśnie specyficznego doświadczenia estetycznego. Na pochwałę zasługuje także soundtrack Majka Klubniki, czyli twórcy tej gry. On idealnie pasuje do tej speluny z horroru, w której toczy się nasza gra w rosyjską ruletkę przy użyciu strzelby. I przez tę specyfikę, oprawę, mrok, otoczkę tajemnicy itd., i to, że mamy tego krupiera, gra może kojarzyć się odrobinę z Inscription Daniela Malinsa. Swoją drogą Kuba z podcastu o filmówce przy Kremówce wygłosił jakiś czas temu prelekcję o grach Malinsa, ale niestety nie nagrał jej. W zadowalającej jakości przynajmniej jej nie nagrał bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. I nie opublikował jej w związku z tym, ale obiecywał mi na privie, że nagra wersję rozszerzoną i poprawioną i udostępni ją w swoich socialach, no to ja wtedy pewnie podlinkuję ją na fanpage'u Necro, więc obserwujcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Ale wracając do ruletki, Inscription posiada elementy ARG i Backshot Roulette również. ARG to Alternate Reality Game, czyli taka gra, która wychodzi poza swoje medium i zaczyna toczyć się w świecie rzeczywistym. Niedosłownie jest tak, że jak odpalacie backshot roulette, to na drugi dzień budzicie się ze strzelbą przy skroni czy właśnie w zdewastowanej łazience w jakimś dzikim klubie. Nawet w Łodzi takie rzeczy się nie dzieją. Chodzi o to, że gra podrzuca pewne tropy, twórcy podrzucają w grze pewne tropy, które wyprowadzają graczy na zewnątrz. Gracze analizują te podrzucane przez twórców tropy, najczęściej dosłownie jakieś strzępki informacji, próbują za nimi podążać, rozwiązywać zagadki, znajdywać nowe tropy i dotrzeć tam, gdzie ostatecznie zaprowadzi ich władca marionetek. No i w tym przypadku y, wyprowadza się nas y, no do internetu. W ogóle nie wiem, czy wiecie, no pewnie część z nas wie, ale tak trochę na marginesie powiem, że są w ogóle strony internetowe, które całe są takimi zagadkami. Tak, Jest strona główna, y, nie wiem, na przykład z miejscem na wpisanie hasła i to hasło jest gdzieś na tej stronie ukryte. Kiedyś z Bedwolfem długo walczyłem y, z jedną taką stroną internetową, która miała ukryte zagadki w kodzie HTML na samym początku, potem w obrazkach, w pikach audio. No, początkowo to było jeszcze tak w miarę łatwe do znalezienia, ale w którymś momencie ten skala trudności, poziom trudności tak pikował, tak absurdalnie skakał w kosmos, że no pojedyncza osoba nie była w stanie sobie z tym poradzić. Tak? Trzeba było łamać hasła, dekodować wiadomości, otwierać pliki w dziwnych programach, o których istnieniu przed poznaniem tej strony nawet nie wiedziałem. I ten poziom trudności wzrasta, przez co prędzej czy później trafiało się na fora poświęcone danej zagadce. Ale to było też fajne, no bo właśnie w kilkadziesiąt czy kilkaset osób było o wiele prościej. Tak? Każdy coś tam gdzieś znalazł, wykminił, podrzucił jakiś pomysł i jakoś grupowo Dało radę przez te kolejne lewele, kreście cudzysłów przechodzić, odblokowywać kolejne podstrony, kolejne hasła. W końcu jednak poziom abstrakcji i trudności mnie osobiście odrzucił i przestałem śledzić temat. A teraz nawet nie pamiętam, jak się ta strona internetowa, czy cała gra zabawa tak nazywała. Oczywiście istnieją też inne, powiedzmy bardziej ambitne podejścia do ARG, którym towarzyszą na przykład gry terenowe i naprawdę niesamowite akcje. Moim takim ulubionym przykładem jest The Black Watchman, czyli gra o pracy agenta rodem z czegoś w rodzaju z Archiwum X czy Delta Green. Ja kocham z Archiwum X, kocham Delta Green, więc gdy odkryłem Black Watchmana, to przeżyłem totalne, po prostu pozytywne, mega zaskoczenie. No zmiotło mnie z planszy. Nie ukończyłem tej gry do tej pory, ale kiedyś chcę to zrobić i nagrać o tym podcast, bo za każdym razem, gdy do niej wracam, no to bawi się doskonale, nawet przechodząc te same misje od początku. I ta podstawowa rozgrywka także polega na rozwiązywaniu zagadek, byciu hakerem, pozyskiwaniu danych, analizie dokumentów, deskrypcji wiadomości, dekrypcji, deszyfrowaniu wiadomości, wysyłaniu też wiadomości do fikcyjnych firm i tak dalej, by wyłudzić pewne informacje. No Naprawdę niesamowita rzecz. A na początku gra toczyła się także w świecie i w czasie rzeczywistym. Twórcy kontaktowali się z wybranymi graczami. Na początku można było wybrać, jakiego poziomu agentem chcemy być i czy zezwalamy na ewentualny kontakt twórców z nami. No i twórcy organizowali eventy w realu. Tak? Podrzucali różne tropy w realnych miejscach, podrzucali dane... GPS, tak, lokalizację tych tropów i ludzie bawili się też na żywo. Bardzo zazdroszczę tym, na których wypadło. W Polsce, nie pamiętam, chyba nic się nie wydarzyło, ale w kilku krajach na świecie, tak, zorganizowali coś takiego. No genialna rzecz. W przypadku The Backshot Roulette, wiecie, to jest malutka gierka. Ona kosztuje chyba 10 zł na Steamie, więc skala jest mniej epicka i wszystko ogranicza się do internetu. Ale to ma też swoje zalety, bo dzięki temu nie ma bariery wejścia. Każdy może przyłączyć się do działania. I w grze możemy znaleźć na którymś etapie rozgrywki pewien komputer, który posiada... No tam jakiś tekst się wyświetla i tam w tym tekście pojawia się konkretny adres e-mail. No i to jest właśnie nas, nasz puzzle trail, nie, ten bazowy trop. Możemy napisać wiadomość i wysłać ją na tego maila. Wówczas uzyskamy częściowo zakodowaną odpowiedź, która staje się naszą króliczą norą. Możemy znaleźć także stronę internetową wówczas, która z kolei pozwoli uzyskać pewien numer telefonu. Możemy dodzwonić się wówczas do przedsiębiorstwa. Możemy trafić także na stronę, która wymaga od nas podania hasła. Okazuje się, że jeżeli zadzwonimy pod ten numer przedsiębiorstwa, to usłyszymy wiadomość z automatycznej sekretarki, która ma pewne kluczowe słowo. I to słowo stanowi klucz do deskrypcji, do dekrypcji, przepraszam zakodowanej wiadomości. Kolejna ukryta wiadomość znajduje się w filmie z okazji miliona sprzedanych egzemplarzy. No i na tym etapie mniej więcej teraz łowcy zagadek się znajdują. Dokąd ostatecznie nas to wszystko zaprowadzi? Nie wiadomo, ale pewna grupa graczy uwielbia takie zagadki i zakładam, że nie spocznie, dopóki nie przemierzy króliczej nory wzdłuż i wszerz. Ja zaś pewnie no będę to śledził troszkę z boku. Ja też nie jestem dobry w takie zagadki. Gdzieś tam na bazowym poziomie spoko, ale no właśnie na bazowym poziomie. Na tym skończmy. Ale do gry samej wrócę. Aktualnie po 4 godzinach rozgrywki zdobyłem 13 na 16 achievementów, aczyków, osiągnięć. I szkoda mi tak utknąć na 81% w drodze do platyny, więc pewnie po majówce do tytułu wrócę i spróbuję go wymaksować. Te ostatnie trzy achievementy wymagają wielu wygranych pod rząd, co nie jest proste, ale wykonalne, więc może się uda, chociaż ostatnia moja próba, jak mi początkowo w miarę dobrze szło, tak ostatnie podejście do mok ścią katastrof. Krup jak mnie zmiatał z planszy czasem, jeszcze zanim zdążyłem podwoić stawkę, nie, już przy pierwszym podejściu, było ciężko. Nie wiem, czy to kwestia aktualizacji, tak sobie tłumaczę, nie? że po prostu była aktualizacja, która skopała balans. Ale ludzie na forum pisali, że nie, że u nich działa normalnie, więc może po prostu pek. W każdym razie, tak jak wspomniałem, backshot Roulette kosztuje 10 zł. Jako horrorowy indeks sprawdza się całkiem nieźle. Nie ma wiele fabuły, ale ma za to ten wątek alternate reality game, więc dla fanów tego zjawiska jest to coś myślę ciekawego. No i to jest 10 złotych. No ona jest absolutnie warta tych pieniędzy. Tak ode mnie mocne 8 na 10. Życzę szczęścia w grze. I tradycyjnie już dziękuję Wam za uwagę i będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.